Trzeci egzamin jest walką, której stawką będzie wasze życie i honor narodu. Hmm. Czuję się zaszczycony. Nie boję się tego testu. Chcę wreszcie poznać szczegóły egzaminu. Poradzę sobie w każdej sytuacji. Hmm. A więc dobrze. Słuchajcie uważnie. Powiem wam, co was czeka podczas trzeciego egzaminu. <śmiech> Lordzie Hokage. Zanim to zrobisz, pozwól mi Hayatę Gekko przemówić. Mów, proszę. Jest coś, co chciałbym, byście <śmiech> <śmiech> zrobili przed egzaminem. <śmiech> Zanim przejdziemy do egzaminu, muszą odbyć się eliminacje. Hmm? Co? Eliminacje? A z jakiej racji? Przepraszam, wybacz mi, Sensei, ale jaki to ma sens? Po co nam jakieś eliminacje? Chcielibyśmy od razu przystąpić do testu. Eee, widzicie, drugi egzamin okazał się być zbyt łatwy. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że tak wielu z was go zda. Wedle reguły, w razie potrzeby, runda eliminacyjna może zostać przeprowadzona po każdym z etapów. A, ale... czy to fair? Niestety nie mamy czasu na niekończące się egzaminy. Jak powiedział Lord Hokage, przybędzie wielu ważnych gości. Nie możemy marnować ich czasu. Przybędą zobaczyć najlepszych. Więc jeśli któryś z was uważa, że nie jest w szczytowej formie, ma teraz okazję... I kto tu mówi o szczytowej formie? Sam nadzorca nie wygląda zbyt dobrze. Oh, przepraszam. Ci, którzy czują, że nie dadzą sobie rady, niech lepiej od razu zrezygnują. Eliminacje zaczną się natychmiast. Jak to natychmiast? Przecież ledwo zdążyliśmy złapać oddech po ostatnim egzaminie. A, bez nadzieja. Hej, kiedy coś zjemy? Zawężenie grupy. Nagła eliminacja. Ostro zagrali, ale poradzę sobie bez względu na wszystko. Dałem słowo Kabuto. Aha. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w walce jeden na jeden. Kto przegra, ten odpada. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, niech podniesie rękę. Czy on naprawdę sądzi, że ktoś zrezygnuje? Sasuke! Hmm? Fale bólu! Pojawiają się coraz częściej. O nie, wiedziałam. Sasuke, musisz zrezygnować z testu. To się zaczęło od walki z Orochimaru. Jest coraz gorzej. Zostawił na tobie ten znak, prawda? Znak? Nie zaprzeczaj, Sasuke. Dałem ci prezent na pożegnanie. Od tej pory będziesz mnie szukał i łaknął mojej mocy. Zostałeś już tylko ty. Proszę. Proszę Sasuke, zrezygnuj za nim. Sama już nie wiem. Boję się. Sakura. Tego się właśnie bałem. Co z nim zrobimy? Przekażemy chłopaka oddziałowi Anbu, żeby trzymali go pod kluczem. Musimy kontrolować pieczęć. Aha, a on na to wszystko chętnie się zgodzi. Naprawdę na to liczycie? Zapomnieliście, że jest z klanu Uchiha? Nie obchodzi mnie skąd jest! Zostając tu zagraża wszystkim! Wraz z jego siłą powiększa się znak klątwy! On czerpie moc z jego czakry! To zakazane jutsu pochłaniające tego, kto je nosi! Niesamowite, że on tu jeszcze jest! Wiesz tak samo dobrze jak ja, że nie nadajesz się do walki! Zamknij się, Sakura! Myślisz, że jestem ślepa? Możesz się przyciszyć? Myślisz, że nie widzę, jak mocno cierpisz? Wystarczy, Sakura. Nie mogę pozwolić na to, co chcesz zrobić. Muszę powiedzieć im o tym znaku. Wtedy może... A! Co jest? Dobra, tak wyszło. Odpadam. Ale... Kabuto... Uh, um... <koh> Kabuto Jakushi z Wioski Liścia, tak? Dobrze, możesz przejść na tył. Tak jest. Kabuto! Zaczekaj, dlaczego to robisz?! Nie rozumiem, o co chodzi! Żałosna... Naruto... Przepraszam, ale jestem zbyt zmęczony. Nic nie poradzę. Od pamiętnego spotkania z drużyną wioski dźwięku słabo słyszę na lewe ucho. A teraz znów miałbym narażać życie? Znów walczyć bez żadnej przerwy? Nie dam rady. Wydaje mi się, że już go widziałem. Jeżeli pamięć mnie nie myli, nie po raz pierwszy wycofuje się z walki. Jakąż to grę prowadzi. Anko. Ach tak. Kabuto Yakushi. Zrezygnował... sześć razy z rzędu. Co jeszcze o nim wiemy? Jego osiągnięcia w Akademii nie robią wrażenia. Przeciętne oceny. Z trudem ukończył Akademię dopiero za trzecim razem. Jeśli chodzi o misję, to brał udział w dwóch klasy C i czternastu klasy D. Tu również raczej nie ma się czym pochwalić. Jednakże... Słuchamy. Ciekawe są jego wcześniejsze losy. A? Pamiętasz, dziecko, to, które odnaleziono po bitwie o Kikio? Tylko ono przeżyło. Pamiętam to zdarzenie. Chłopiec został znaleziony pośród martwych wrogów. I ledwo żywy, przyniesiony przez Jonina z oddziału medycznego. Mówisz, że to ten chłopak? Kabuto, co ty wyrabiasz? Zapomniałeś o rozkazach Orochimaru? <śmiech> Teraz twoja w tym głowa. O co ci chodzi? Dla kogoś z twoim talentem. To będzie łatwizna. Zademonstruj, ile naprawdę jesteś wart. W końcu zawsze chciałeś zająć moje miejsce. Więc spróbuj. Może jesteś ulubieńcem Orochimaru, ale uważaj, bo przeginasz. Dzięki za radę, zapamiętam ją. Przepraszam, Naruto. Przepraszam, Sasuke. Żałuję, że nie mogę zabawić tu dłużej. Gdybym to zrobił, odezwałaby się moja natura. Nie mogę na to pozwolić. Mógłbym się zdekonspirować, a wtedy jako szpieg stałbym się bezużyteczny. Poza tym zrobiłem, co do mnie należało. Doglądając wszystkiego osobiście, Lordzie Orochimaru, nie będziesz mnie teraz potrzebował. Zostawię sobie zabawę na później. Jeszcze się z tobą spotkam, Sasuke. I z tobą też, Naruto. A więc... Czy ktoś jeszcze rezygnuje? Nie mogę na to pozwolić. Muszę im powiedzieć. Nawet nie próbuj im powiedzieć o znaku. Nie wiem, co chcesz udowodnić. Mam stać i patrzeć, jak niszczysz samego siebie. Nie zniosę tego. Więc nie patrz i nie wtrącaj się. Tutaj nie chodzi o Ciebie. Już Ci mówiłem, że... jestem mścicielem. Dla mnie to coś znacznie więcej niż tylko egzamin. To, czy zostanę czuninem, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Czy jestem najsilniejszy? To pytanie, na które potrzebuję odpowiedzi. Otrzymam ją walcząc tylko z najlepszymi. Nazywam się Gara z pustyni. Hej, do ciebie mówię. Kim jesteś? Przyznaj, że nie masz ze mną szans. Jesteś słabszy! Póki co wyrównaliśmy rachunki, ale jeśli jeszcze się spotkamy, nie chciałbym być w twojej skórze. Najlepsi z najlepszych Znajdują się tutaj Oto moja droga I nikt tego nie zmieni Nawet ty Och, Sasuke Nie wiesz kiedy zrezygnować Czemu się jej czepiasz, kretynie? Dlatego, że się o ciebie troszczy? Naruto A, a z tobą Chcę walczyć najbardziej a? Martwię się tym, co powiedział Orochimaru. Niech młody kontynuuje egzamin. Zobaczymy, co? co będzie. Ale... Lordzie Hokage! Jeśli jednak zobaczycie, że znak rośnie lub jego moc wymyka się spod kontroli, przerwijcie walkę. Tak jest. Ale... Jak sobie życzysz. Zatem uwaga. Zaczynamy rundę eliminacyjną. Będzie ona polegała na prawdziwej walce jeden na jeden. Nie zapominajcie, że to nie jest trening, tylko prawdziwa batalia. Zostało was dwadzieścioro, a zatem rozegramy 10 walk. Kandydaci, którzy je wygrają, wezmą udział w trzeciej części egzaminu. Tutaj nie ma żadnych reguł. Będziecie walczyć do momentu śmierci, albo niezdolności do kontynuowania potyczki. Dodam, że jako nadzorca mam prawo kontrolować pojedynki. W drastycznych przypadkach mogę interweniować. Najwyższy czas, byście ujrzeli, co was czeka. Odsłonić ekran. W zestawieniu par decyduje losowanie. Przed każdą z walk na wyświetlaczu za mną pojawią się imiona wojowników. To wszystko możemy zaczynać. Za chwilę zobaczymy, kto pójdzie na pierwszy ogień. Nie marnowali czasu, co? O tym właśnie marzyłem. Nie! Dlaczego akurat Sasuke? Uwaga, wylosowani wojownicy! Podejdźcie! Będziecie walczyć jako pierwsi. Yoroi Akado i Sasuke Uchiha. Jakieś pytania? Żadnych, nie. Hmm. No cóż, teraz mogę już... tylko patrzeć. Lepiej wygraj Sasuke. Jeśli chcesz spróbować się ze mną, coś jest nie tak. Dziwnie się zachowuje. Czy to przez ten znak? Sasuke, powodzenia. Jestem bardzo ciekaw, co będzie. Ten ból. Nie chcę odejść. Czyżby klątwa sprawiała ci kłopoty? A, no dobrze. Zacznijmy pierwszą walkę. Aha! Teraz wszyscy poza wybranymi kandydatami opuszczą teren i przejdą na piętro. Hej, hey! Kakashi-sensei! Sasuke. Nie używaj Sharingan. Więc już wiesz o tym. Jeśli ten znak na szyi wymknie się spod kontroli, będziesz w niebezpieczeństwie. Zdaję sobie sprawę. Chcę, żebyś wiedział, że jeśli do tego dojdzie, wkroczę i zatrzymam walkę. Powodzenia. Zatrzymasz walkę? To coś... Współdziała z moją czakrą. Muszę spróbować użyć resztek mojej czakry. Sharingan! Za każdym razem, gdy używam czakry, to coś staje się silniejsze. Przejmuje nade mną kontrolę. Muszę z nim walczyć, nie używając Sharingan. Ani nawet własnego Jutsu. Jest szansa, że zabiję go śmiechem. Hmm. Problem w tym, że niezwykłe umiejętności Jorojego będą dla ciebie zabójcze, Sasuke. Nieważne. Zaczynajmy. Spokojnie, Sasuke. Nie przeginaj. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Jestem gotowy. Ja także. Przeżbę? Co się dzieje? Cała moja siła nagle znikła! Ah, <trybana> Sasuke, co jest? Moja czakra, co ty robisz? <trybana> i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięk i montaż Jacek Kłatkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Marcin Przybylski, Tomasz Błasiak, Adam Pluciński, Joanna Pach, Grzegorz Drojewski i inni. Walka z rękoma zawiązanymi na plecach. Jeśli spróbuję się bronić, znak na mojej szyi przejmie nade mną kontrolę. Ale jeśli tego nie zrobię, oddam zwycięstwo Jorojemu. Nie mogę do tego dopuścić. Muszę znaleźć jakiś sposób. To jeszcze nie koniec. W następnym odcinku Zazdrość Krzaczastych Brwi, Lwia Zapora.